Kolejną rzeczą, kolejnym, e, bardzo ważnym fundamentem wiary jest chrzest w wodzie. Jeżeli my mamy zrozumienie tego, co widzieliśmy do tej pory, to konsekwencją e, odrodzenia duchowego, zrozumienia, że jesteśmy nowymi stworzeniami, jest chrzest wodny. Ewangelia Marka 6,16 Chciałbym, żebyście dzisiaj zobaczyli kwintesencję w ogóle chrztu, bo to może bardzo wiele zmienić was, jest, jest, nawet jeżeli jesteś ochrzczony, to to, to to może zmienić wiele w tobie, to czym teraz powiemy. Ewangelia Marka 16,16 16. Jest napisane tak Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć, to to, że chrzest nie jest potrzebny do tego, aby wejść do nieba. Pierwsza podstawowa sprawa. Z tego wersetu wynika jasno. Posłuchajcie jeszcze raz. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. I tutaj jest e, te greckie słowo, uży, użyte greckie słowo sozo. I słowo zbawiony, czyli te sozo. Ono nie oznacza jedynie wejścia do nieba, bo słowo sozo oznacza ratunek generalnie. Należałoby to czytać w ten sposób. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie uratowany. I tutaj w, tej, w tym słowie sozo e, jest szerokie pojęcie ratunku. Tam jest ratunek od piekła, ale też Ratunek od choroby, ratunek od biedy, ratunek od samotności, ratunek od rozpadu, czyli ratunek wszelki. Greckie słowo sozo tłumaczone u nas jako zbawienie, zbawienie to jest bardzo takie e, bardzo nieczytelne dla ludzi. Czy jesteś podejść na ulicę, tego jesteś zbawiony? Nie Jestewiona Afki, prawda? A więc, e, a więc tutaj jest tak. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie uratowany. I teraz drugi, w drugi fragment, ale kto nie uwierzy będzie potępiony. A więc my nie widzimy tutaj w drugim zapisu, ale kto nie uwierzy i się nie ochrzci będzie potępiony. Czy tam, kto nie uwierzy lub się nie ochrzci. Czyli chrzest nie jest nam potrzebny do tego, abyśmy stali się obywatelami Królestwa Bożego, jeżeli chodzi o naszą bytność w niebie. Tak? Dlaczego idziemy do nieba? Ponieważ nasze grzechy zostały przebaczone, Jezus Chrystus umarł za nas i koniec, kropka. Widzimy już pierwszy, jakby, pierwszy taki temat, kiedy obok Jezusa umiera na krzyżu bandyta tak? i on pokutuje. Widać, że on pokutuje. Na czym polega jego pokuta? Jego pokuta na tym polega, że on mówi do swojego kumpla bandyty, mówi, no my zasłużyliśmy. Tak? Czyli on uznaje swój grzech i mówi, ale on, i mówi do niego, Jezu, kiedy będziesz u swojego ojca, czyli on uznaje Jezusa jako Mesjasza, tak? wspomnij o mnie. Czyli on w tym prostym wyznaniu, zobaczcie, facet się nawraca. Nawraca się, Pier w ogóle nawrócenie. Facet się nawraca w ogóle, wiecie. mówi, wspomnij o mnie. Jezus mówi, zaprawdę powiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Facet się nie ochrzcił. Facet się nie ochrzcił. A więc chrzest nie powoduje, że idziemy do nieba, ale co jest z chrztem? Widzimy, że chrzest jest nakazem. W tym samym wersecie, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. W innym miejscu Ewangelii Mateusza, na samym końcu, Jezus mówi, Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 19 werset. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak? Czyli w ogóle to jest nakaz. Wielu ludzi mówi tak, no ale czy ja muszę się ochrzcić? Ja mówię, ale... A mówię, ale czy Ty bierzesz pod uwagę w ogóle e, coś takiego jak szacunek wobec Boga? No tak, mówię, Bóg powiedział, że masz się ochrzcić? Tak. To się ochrzci. Ale ja uważam, ja mówię, przestań, mówię, uważasz, nie uważasz... Po pokutu mówię ze swojego uważania, jakby do mnie Bóg powiedział tak, Artur, chciałbym, żebyś teraz zaczął chodzić na głowie. Powiedział Łatwo nie będzie, aczkolwiek mam te chodzenie na głowie, już to mam. Na Ojciec, dziękuję Ci, że będę chodził na głowie. Nie wiem, jak będę chodził na głowie, ale ja od dzisiaj używam łaski, zacznę używać łaski, aby się trenować w chodzeniu na głowie. I ja będę, ja przyjmuję przez wiarę, że jestem najlepszym w chodzeniu na głowie, rozumiesz? I będę niebawem już nagrywał nauczania stojąc na głowie. Prawda? Bo ja odebrałem prowadzenie. Jeśli to by miało w sobie, to by miało być jakby kierunkiem, e, abym osiągnął jakąś część tego sozo. Tak? Jeśli bym ty, Artur, za pomocą stanięcia na głowie, prawda, osiągniesz jakąś część sozo, bo tak się tam wchodzi, wchodzi się na głowie, tak? Powiedziałam, jest rozumiesz, co mnie to obchodzi? Jeszcze raz mówię, nie ja jestem Panem, nie ja jestem Panem. Fajnie mieć w ogóle Pana, w ogóle wiecie, że dobrze mieć Pana, dlatego, że nie musisz podejmować wielu decyzji różnych. On już podjął i możesz się tylko podpiąć pod to. Ja się nie muszę dzisiaj spinać na różnych rzeczach, ja mogę po nim powtarzać jak papuga po prostu. Rozumiem? Powtarzam po nim. Ja tak mam dobrze, mam w ogóle. Ja lubię mieć w ogóle blisko siebie silniejszą osobę niż ja. Ja bardzo lubię takie rzeczy, wiesz, No jest silniejszy. Chwała w ogóle, wiesz, Bóg jest silniejszą, jestem przy Nim, jest super, jest Panem. Ale on powiedział, że należy się ochrzcić. Dzieje apostolskie 2.38. I widzimy, że to jest nakaz. Chrzest jest nakazem. Dzieje apostolskie. 2.38. I tutaj jest taki tekst. Widzimy świętego Piotra, który po chrzcie w Duchu Świętym z lękliwego człowieka staje się człowiekiem odważnym, wychodzi, głosi, tak? I mówi tak. Może od 37. A gdy to usłyszeli, czy usłyszeli tą Ewangelię Piotrową, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli, rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? Wiesz, co to znaczy? Co to jest zapytanie? Znaczy, że oni uznali Jezusa jako Pana. Oni już uznali Jezusa jako Pana. My co mamy czynić? A Piotr do nich: Opamiętajcie się. Piękne słowa dzisiaj. Ja do ludzi mówię, powinniście więcej głosić o pamiętania, jak głosicie o Ewangelię. Ludzie nie głoszą o pamiętania. Ludzie mówią, wierzysz, że Jezus ma swoje grzechy? A u nas każdy głupi wierzy w Polsce, że Jezus ma z grzechy. To trzeba być jakimś imbecylem, żeby nie znać tej historii. Nas od małego prowadzą do kościołów, na lekcje religii, my wszyscy o tym wiemy. tak. Ale teraz oni przychodzą, Piotr do nich mówi tak, opamiętajcie się. Ludzie się boją mówić, opamiętajcie się. Opamiętajcie się. I niech się każdy z Was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Niech się każdy z Was da ochrzcić. Czyli widzimy, że jest najpierw upamiętanie przede wszystkim, a potem chrzest. To jest bardzo ważna sprawa. Czyli najpierw, żeby się ochrzcić, to trzeba się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Trzeba się opamiętać. Chrzest dzieci nie jest chrztem. To nie jest chrzest. Dlaczego? Bo dzieci nie narodziły się z Bożego Ducha jeszcze. No jak się może narodzić z Bożego Ducha dziecko, które proszę Ciebie tylko wie, gdzie jest cytek, jak się wali w pieluchy? On nie wie nic. Nic nie wie więcej. Bo on ma dwa miesiące, proszę Ciebie, tam dwa miesiące. Dzieci się chrzczy, jak się mają osiem dni. Wiecie, że chrzczą dzieci, jak się ma osiem dni? Dziecko się powinno chrzczyć, jak się ma osiem dni. Dlatego, że to jest od prawidłowo, gdybyśmy szli według tutaj w ogóle e, układu, to ośmiodniowe dziecko. Dlaczego? Bo w ósmym dniu było obrzezanie. I chrzest dzieci, rozumiecie? To jest po prostu fotografia obrzezania żydowskiego, że się nie obrzezuje, tylko się chrzci. Taka głupawka. Tak samo jak proszę ciebie sutanna księdza, ma 33 guziki, dle co Jezus Żyd. Tam jest wszystko korbka. Tam jest korbka do wszystkiego. Tam jak Co byś nie spojrzał, tam jest jakaś korbka włączona przeciwnie. To są szajbusy wszystko. To są szajbusy. Wiesz, ja po prostu normalnie na to patrzą, ludzie tak silnie zaburzeni, rozumiesz, że, że to, to trzeba już farmakologicznie po prostu leczyć. A więc widzimy najpierw opamiętanie, a potem chrzest. To samo dotyczy jakichkolwiek ruchów protestanckich. Kiedy jest chrzest? Kiedy jest? Człowiek się chrzci? Jak się opamięta, czyli jak się narodzi z Bożego Ducha. Bez narodzenia z Bożego Ducha, a składową narodzenia z Bożego Ducha jest opamiętanie. Nie można się narodzić z Bożego Ducha, jak się człowiek nie opamiętał. Nie ma narodzenia, nie nastąpi narodzenie. Jakby to powiedzieć, ja mówiłem o tym na, poprzedni, na, na, na tamtych fundamentach. Nowe narodzenie, w skład nowego narodzenia wchodzi opamiętanie. Co to jest opamiętanie? Uznanie swojego dotychczasowego życia za błąd. Krótko powiedziawszy, do tej pory błądziłem. Nieważne jak Ty błądziłeś, to nie czy, czy Ty błądziłeś dobrze, czy źle. No, rozumiesz? Czy byłeś porządnym błądzącym, czy nieporządnym błądzącym? Czy byłeś błądzącym, co miał fakultety skończone, czy byłeś menelem błądzącym? Błądziłem po prostu, chodzi. Łaziłem po pustyni, tak? Poznałem Jezusa, żywą wodę. Tak? Wyszedł z pustyni. Składową Nowego Narodzenia jest opamiętanie. Krótko powiedziawszy, Duch Święty nie wejdzie w człowieka, jeśli człowiek się nie opamięta. Opamiętanie następuje wtedy, kiedy zgadzamy się z Bogiem, tak? że nasze życie do tej pory było błędem. W tym momencie dopiero zaczyna działać punkt drugi, czyli to, że Jezus umarł za nasze grzechy. Jak może ktoś, zobaczcie, to jest takie bardzo proste, to jest tak proste, że aż boli. Jak może ktoś przyjąć Jezusa, jako swojego Zbawiciela, jeżeli nie jest świadomy tego, że jest grzesznikiem, przepraszam, pogroma Mu Zbawiciel. Na co komu? Lekarz, jak ktoś uważa, że jest zdrowy? Powiedz zdrowemu, że musi iść do lekarza. On powie, ale mi do lekarza. No bo to jest lekarz, trzeba się wylecieć, jesteś chory, nie jestem zdrowy, ale chory jesteś, ale jestem zdrowy. Idziesz do człowieka. Ja, ludzie, ja sam to robiłem, sam robiłem takie głupoty. Przychodziłem głosić Ewangelię, komuś mówię komuś Ewangelię, słuchajcie, i, i, i, i, i acisnąłem na niego jak kompan. Wiecie, że wiecie, żeby co zrobił, żeby on oddał życie Jezusowi? Ja mówię, mówię odejdźcie Jezusowi, mówię teraz, wyznaj go jako pana, mówię w ogóle, zobaczcie co się będzie działo. Co się działo? Nic się nie działo. W ogóle nic. ale nic się nie działo. Nic. Nic się w ogóle nie działo. Dlaczego się nic nie działo? Dlatego, że ten człowiek uważał, że on nie potrzebuje Jezusa. Kto potrzebuje zbawiciela? Zbawiciela potrzebuje ktoś, prawda? Kto ma problem jakiś. To ja potrzebuję sozo. Ja potrzebuję zbawienia. Potrzebuję zbawienia, jeśli ja jestem chory. To ja potrzebuję ratownika. Jak ja jestem zdrowy, nie potrzebuję ratownika. Jezus powiedział: Lekarza potrzebują. jacy? Chorzy zbawiciela potrzebują ci, którzy zrozumieli, że są chorzy. Jak ktoś nie stwierdził, że jest chory, że błądzi, to nie potrzebuje Jezusa. Więc na co mu więc informacja, że Jezus umarł na krzyżu za niego? To mówi. No, ale to co z tego, że umarł? To dobrze na zdrowie. Wiesz o co chodzi? To na zdrowie po prostu, wiesz, to tak jak tutaj mi opowiadaliście, jak pojechaliście tam i mówicie tym ludziom, opowiadacie o Jezusie, a Gostek pyta, proszę Ciebie, ale przepraszam, czy to jest pourazowe, co Wy tam przeżyliście? Wiesz, bo z Jezusa spotkaliśmy, czy to jest pourazowe. Widzimy tutaj, że chrzest jest następstwem Nowego Narodzenia. Więc możemy y y przypomnieć, żeby to... Nie tak. Dwa! Czym to jest dalej? To jest proroczy symbol śmierci i zmartwychwstania. Zobacz. Przeczytajmy kolosan 2.12. List do kolosan 2.12. I słowo Boże mówi tak: Wraz z nim zostaliśmy pogrzebani w chrzcie. W którym też zostaliśmy wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych a więc czym jest chrzest? Posłuchaj, chrzest, powiem jeszcze inaczej, kiedy Ty się narodziłeś na nowo z Bożego Ducha, przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, tak? To Ty uznałeś, że, e, że Bóg jest. Tak? Że On jest. Że On jest Twoim Zbawicielem, że On jest Twoim Królem i on jest Twoim Panem. Teraz posłuchaj, co się dzieje dalej. Kiedy Ty się chrzcisz, tak, to Bóg uznaje Ciebie. To jest niesamowite. Patrz. Słowo Boże mówi tak. Kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus z martwych i wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Czyli nasze wyznanie, tak, czyli przyznanie się do Boga, tak, jest częścią Nowego Narodzenia. I teraz, jaka jest odpowiedź Boga? Kiedy Ty, potem robisz ten proroczy gest w postaci chrztu, to Bóg przyznaje się do Ciebie przed wszystkimi ajołami i przed wszelką mocą ciemności. I Bóg, kiedy Ty się zanurzasz w tej wodzie i wychodzisz z tej wody, to Bóg mówi, mój człowiek. Wcześniej Ty powiedziałeś, mój Bóg. Ty się przyznałeś do Boga przed ajołami, przed ludźmi, przed mocami ciemności. A kiedy Ty się chrzcisz, to Bóg mówi, mój człowiek. Natomiast jak Jezus się chrzcił, tak? Rozstąpiło się niebo i, do, i, i, i, i, i wydobył się głos. Oto Syn mój umiłowany. Kiedy Bóg się przyznał do Jezusa? Kiedy? O, publicznie. Kiedy Jezus się chrzcił. Podczas chrztu w Jordanie, Wielki Jahwe przyznaje się publicznie do Jezusa. W wyniku tego zmaterializowany Duch Święty siada Mu na głowie. Rozumiesz? Szok! Ja sobie tylko wyobrażam w ogóle e, sytuację, tam wszyscy musieli leżeć, rozumiesz, i to był, to, był, to, był, to był szok. Bóg się przyznał do człowieka. Słuchajcie, przyznałeś się do Boga, ale kiedy się chrzcisz, Bóg przyznaje się do Ciebie. Kiedy zanurzasz się w tej wodzie, to Ty proklamujesz, że to jest Twoje pierwsze prorokowanie. Z Chrystusem jestem zamordowany. Kiedy wychodzisz z tej wody, to jest Twoje drugie prorokstwo w życiu. Z Chrystusem jestem zmartwychwzbudzony. I koniec. Ja na swój chrzest zaprosiłem ze stu bandytów. Tutaj z Warszawy. Ja dzwoniłem i panowie, będę Cię chrzcił. Kościół zielony się na, mówię, zapraszam serdecznie. Przyszło ze dwudziestu, siedzieli, patrzyli, jak stroka w Gnat. Rozumiem? A ja szedłem do gdzie szedłem? Szedłem zaproklamować moją śmierć wraz z Chrystusem i moje zmartwychwstanie. stanie. Jeżeli, jak dzisiaj, dzisiaj przychodzi do mediady i próbuje do mnie powiedzieć, że jest to Bóg, e, tak naprawdę nie jest tak blisko Ciebie, to mu mówi nam chrzest. Mówię, pamiętasz łobuzie Byłeś na moim chrzcie. Hm. Pamiętasz? Byłeś wpieniony w że się przyznałem do Boga. I że On się przyznał do Boga. Byłeś w pieniądze. To jest proroczy gest. Chrzest jest proroczym gestem. Co się dzieje dalej? W Ewangelii Mateusza 3,15 widzimy, że Jezus jest chrzczony przez Jana i Jan mówi do Niego, to ja potrzebuję jeszcze od Ciebie, a Jezus do niego mówi. Ustąp teraz, gdyż godzi nam się wykonać wszelką sprawiedliwość. Czym jest chrzest? To pierwszy uczynek sprawiedliwości. To pierwszy uczynek sprawiedliwości. To jest pierwsze zaproklamowanie, jestem sprawiedliwym Bożym. Jestem sprawiedliwym Bożym. Żyję już nie ja, ale żyję w mnie Chrystus. Twoje nowe narodzenie to było otworzenie. Rozumiesz? Chrzest jest jak gdyby przybiciem tabliczki na drzwiach Twojego życia, że należysz do Boga rozumiesz? Przybicie tabliczki. Wszyscy teraz publicznie wiedzą, że należy do Jezusa. Tak to wprowadziłeś się do tego nowego mieszkania i nie było jeszcze tabliczki na drzwiach. Ty już byłeś w mieszkaniu. Ty już byłeś w niebie. Halleluja! Już mi nikt z tego mieszkania nie wyprowadzi. Bóg mi dał mieszkanie. Bóg zapłacił moje długi. Halleluja! Ale w tym momencie, kiedy się chrzcisz, to na drzwiach jest przykręcona tabliczka do Ciebie. Wiesz? Artur Cerojski, Syn Boga Żywego, mieszka w tym miejscu. I jesteś upubliczniony. Rozumiesz? Facebook masz założony już. Już teraz wszyscy wiedzą. Wiecie, że przyjaciele, że są sytuacje na przykład, machą, że wśród muzułmanów w muzułmańskich krajach, jak się narodzi z Bożego Ducha, to y, naprawdę nie ma zbyt wielu szyka w związku z tym, ale jak się ochrzczysz, to Cię mogą zabić. Najwięcej chrześcijan wśród y, na, na, na, znaczy nawróconych muzułmanów traci życie po chrzcie. Potrafią wjeżdżać, wycinać wtedy ich i całe rodziny. Czemu? Oni mówią tak, dobrze jak się nawróciłeś, to już sobie sieść tutaj z tym Jezusem, y, rozumiesz? Zamknij mordę i nie szum, tak? Ale kiedy się chrzcisz, to w duchowej rzeczywistości powstaje kocioł. Rozumiesz? Tak jakbyś wsadził kij w mrowisko w duchu. Kij w mrowisko. Kij w mrowisko. I zaczyna być, często dużo ludzi mają opresji. Na przykład ja już widziałem, jak chrzciliśmy ludzie, ludzie byli uwalniani od demonów jak byli do wody w sadzaniu. Rozumiesz? Po prostu wychodziły z nich demony. Jak... Byli tacy, którzy wchodzili do wody i byli w w duchu świętym od razu. Byli bo wcześniej nie byli ochrzczeni w Duchu Świętym, oni byli szczeni w Duchu Świętym na przykład. Kiedyś był przypadek, że chłopak, który siedział kupę lat w więzieniu, yy, ochrzcił się wszystkie tatuaże mu spryny, Woda się niebieska zrobiła, człowieku, ludzie na kolanach nie takie, takie rzeczy. Wiesz, to, to jest, to wiecie, to nie jest rytuał. Z tego zrobili chrześcijanie rytuał, a protestanci to w ogóle się lubią Ochrzciłeś się, a się. Pierdz? Kiedyś robiłem fundamenty wiary i osoba, która była kupę lat w Chrystusie i ochrzciła się dawno temu, to ona mówi jest to ochrzci mnie jeszcze raz. Ja ją chrzciłem tę dziewczynę drugi raz, dlatego że ona mówi, ja się chrzciłam, to była mnie nawrócona. To nie był żaden chrzest. Bo chrzest jest po nawróceniu. Coś, co było przed nawróceniem, nie ma wartości chrztu. Rozumiesz, to nic nie znaczy. Nic. To jest jakiś rytuł. To bajek taki, taki make. Chrzest to nie jest rytuał. teraz się ochrzcimy i dostaniemy Biblię z nazwiskiem, proszę Ciebie, pieczątką Kościoła, proszę Ciebie. O, o, o, o, o. Teraz jesteś z nami, deklaracja tutaj z tyłu. O, o, o. Debile wszystko wiecznie! Jeden wielki debilizm, po prostu chory głowy. Chrzest to jest proroczy, proroczy głos człowieka. Ja na własny chrzest bym się spóźnił, ja mnie wszystkie kłody pod nogi wrzucał, człowieku. Jechał, taksówkarz, jechał, słuchajcie, z żoną do kościoła, mówię, to taksówka zatrzymał na środku ulicy. Mówię, wieś mnie, mówię, mówię wierzą. do samochodu, później na pociąg nie wiózł, bo mnie autobus uciekł na pociąg. Już samochodu nie miał. Wiesz, to zamiast nam szep, proszę cię to mnie wiózł, taksówkarz na pociąg, mnie na chrzest Dobrze. Bóg wyławia cię wtedy I wtedy co się dzieje. Jesteś na sztycy. Jesteś widoczny. Człowiek, który się nie ochrzcił, narodził się z Bożego Ducha, ale nie ochrzcił się, nie jest widoczny prawidłowo w duchowej rzeczywistości. Nie jest widoczny. To jest to. A więc chrzest to jest pierwszy uczynek sprawiedliwości. Chrzest! Dalej w Mateusza 3,16-17 czytamy. To jest przyznanie się Boga do Ciebie. I ostatnią rzecz, którą czytamy w pierwszym mieście Piotra 3,21-22. A nawet przeczytajmy to, żebyśmy usłyszeli to ze słowa 1 list Piotra 3, 21-22 To jest bardzo ważne pierwszy list Piotra 3, 21-22 e, Tutaj jest opisana Arka e, Potop i Arka Przymierza I Potop był proroczym e, wizerunkiem chrztu W ogóle wiecie, że wszystko to co się działo w Starym Testamencie ma odbicie w duchowej rzeczywistości Nowego Testamentu. To, co widzieliśmy fizycznie w duchu, w Starym Testamencie w Starym to w duchu jest oglądane do nas dopiero dla nas w Nowym Testamencie. Potop cały to był obraz chrztu. Czyli to było utopienie tego co stare, i wydobycie tego, co nowe. Dlatego św. Piotr o tym pisze Ona, czyli ta arka, inaczej. W nim też poszedł, aha, który, które niegdyś były, aha, to jest mniej ważny, mniej ważny, dobrze, Arka jest obrazem chrztu, który teraz i Was zbawia, zobaczcie, słowo sozo, kolejny raz, czyli że chrzest ratuje, czyli że chrzest jest jakimś kolejnym jakby kluczem do otworzenia nowych pułapów życia, nowe, nowych części sozo, bo pierwsza część sozo, to było to, że trafiłeś do nieba i to już masz, do tego ci chrzest jest niepotrzebny, ale jest dalsza część sozo, dalsza część zbawienia, do którego nie wejdziesz inaczej jak przez chrzest. Czy jak się nie ochrzczysz, to, to pewnie rzeczy nie osiągniesz w królestwie, nigdy. Nigdy. I tutaj jest tak, e, i, i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz, bardzo ważne, prośbą do Boga o dobre sumienie przez Marsystania Jezusa Chrystusa. Posłuchaj mi teraz. Chrzest, jakby jego działanie jest takie, że jest to Twoja modlitwa wiary o dobre sumienie. Co to znaczy dobre sumienie? Sumienie, którego nie można potępić. Jeżeli prawidłowo zrozumiesz sprawę z chrztem, to nigdy nie będziesz potępiony w życiu. Wyjdzie to z siebie, proszę Ciebie. Jak, no, jak plastelina. Diabeł nie będzie Cię mógł potępić, bo Ty, chrzcząc się, poprosiłeś w wierze Boga o dobre sumienie. Czyli żeby Twoje sumienie już nigdy nie było skalane. Że Twoje sumienie jest wyostrzone jak żyletka teraz. Jak żyletka. To jest prośba do Boga o dobre sumienie. Czyli Ty poprosiłeś, chrzcząc się poprosiłeś i On wysłuchał Ciebie dlatego, że On zawsze Ciebie wysłuchuje. I teraz masz dobre sumienie. Co się dzieje? Upadasz. Jak ja korzystam z chrztu? Jeżeli ja dzisiaj upadam w duszy mojej czy w ciele, tak? To moje sumienie jest yy, tak skonstruowane teraz, że ja się w ogóle nie potępię. Ja w ogóle nie, ja się w ogóle nie potępię. Spytajcie się moje żony. Ona, ona kiedyś mówiła, ty mówi, upadniesz, Mówi, za 15 minut ty jesteś gotowy pełen Ducha Świętego, możesz usługiwać ludziom, ty możesz głosić Ewangelię. Rozumiesz? Wiesz o czym mówię? Upadam w duszy, ja za 15 minut jestem gotów uzdrawiać chorych, wypędzać demony, głosić Ewangelię, ani gram namaszczenia nie spada w moim życiu. Dlaczego to jest możliwe? Bo ja mam dobre sumienie, nie można mnie potępić. Zobacz, wiesz, że godzina trwania w potępieniu to jest masakra. Dzień? Ja nie wiem o co chodzi. Po paru miesiącach potrzebna readaptacja duchowa. Ludzie, którzy, wiecie, ludzie, jak, jak ja oglądam ludzi, którzy trwają w potępieniu, w różnego rodzaju elementach, to oni wracają jak zbite psy do kościoła. Ja wie gdzieś był, bo i było wstyd. Ja mówię, trzy miesiące, mówię, wiem co robiłeś, powiem Cię. Czułeś się tak potępiony, że przyjąłeś od diabła, proszę Ciebie, objawienie pod tytułem, że jak już grzeszyłeś, jak już zgrzeszyłeś, jak już zrobiłeś te rzeczy, to już teraz w ogóle grzesz, Sieć w świecie, już nie wracaj, bo po co? Weź człowieku. Mówię, powiem, czy to robiłeś. Przez trzy miesiące grzeszyłeś w świecie. Rozumiem? Trzy miesiące. Dlatego, że uznałeś się za potępionego. Uznałeś się za Syna, który jest potępiony. W ogóle może podważyłeś nawet swoje zbawienie. Może podważyłeś swoje nowe narodzenie. Po prostu poszedłeś w grzech. Tak jak idzie alkoholik w alkoholizm. Wypije jeden kieliszek, mówię, o, już złamałem abstynencję, teraz mówię chlać, ja zawsze mówię do ludziom, do ludzi, Ty, jednym kieliszkiem nic, nic się nie stało. Nie musisz wpaść w cuk. Okej? Okay? Po prostu chodź, idziemy. Idziemy. Chodź, nie musisz teraz zacząć pić. Chrzest to prośba do Boga o dobre sumienie. A więc widzimy, że chrzest to nakaz Boży. Widzimy, że chrzest on dotyczy tego, że najpierw jest upamiętanie, a potem człowiek jest ochrzczony. Czyli nie ma czegoś takiego jak prawidłowość duchowa chrztu, jeżeli człowiek się nie narodził z Bożego Ducha. Takiego czegoś nie ma. To jest bzdet. To nie jest chrzest. Po drugu, następna rzecz to proroczy symbol śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To jest proroczy symbol i tego, że Ty umarłeś wraz z Chrystusem i tego, że Ty się narodziłeś wraz z Chrystusem. To jest proroczy gest Następnie to jest to, że Bóg przyznaje się do Ciebie, kiedy Ty się chrzcisz. To jest to, że Bóg przyznaje się do Ciebie wobec aniołów, wobec całego piekła. Mówi to mój Syn, to moja córka. Widzimy też, że to jest pierwszy uczynek sprawiedliwości. Jak gdyby od tego zaczyna się szereg kolejnych innych uczynków. Ja często, jak ludzie na przykład mówią, że chciałbym się włączyć w służbę, ja wie ochrzciłeś się, nie ochrzciłem się. Ja mówię, to się ochrzci, dopiero ja będę gadał z Tobą o służbie. Bo to jest pierwszy uczynek sprawiedliwości. Ja tobą z Tobą nie będę gadał o ewangelizacji, jak Ty się nie ochrzcisz. Tak samo jak ja nie gadam z ludźmi, jak nie mają związków zalegalizowanych, rozumiesz? Ja małżeńskich. Ja nie gadam z nimi o służbie. No dla mnie wiesz, dla mnie, czy ktoś ma ślub, czy nie ma ślubu, no nie, to jest dla mnie wsiorazno. Naprawdę. Ja mam w ogóle jestem w tym totalnie luźny. Mówię, tylko jak ludzie mnie pytają, mówię, ale to, to, to, to, to co? To jest takie konieczne jak w ślub. Ja mówię, żyjesz w Polsce, żyję w Polsce. Mówię, w Polsce jest to uznane za ważną rzecz. Nawet nie będziesz mógł sąsiadce swojej zwiastować Ewangelii, jak, się nie, jak nie będziesz miał ślubu, bo wie co, na kociołapę, żyjesz też nie mówić Ewangelię. Spadaj deszczu. Tak samo ci się pali papierosy, proszę Ciebie i co, i pójdziesz i powiedz: Bóg jest Bogiem mocy? Zdetyk, zdetyk, zdetyk, zdetyk. Mówię, jakbyś mieszkał w Hondurasie, czy tam na pustyni i tam nie ma takiego prawa, bo tam nie trzeba mieć żadnej rejestracji, niech Ci Bóg błogosławi, chłopie! Wiesz, że to co? co mnie to obchodzi? Wtedy macie ślub, bo ludzie mówią: Mamy ślub przed Bogiem. Ja mówię: Nie ma tam jaki przed Bogiem. Bóg powiedział, żebyście się pożywili ze sobą. Bóg coś nakazał, dla nas to jest rzecz święta. Tak? Są to rzeczy logiczne, proste. Powiedzmy, no to pierwszy uczne sprawiedliwości. Jest to prośba do Boga o dobre sumienie. Czyli załatwienie sobie tego, że nas nie można potępić w życiu. Dlatego Paweł mówi, że mimo jego różnego rodzaju upadków, tak? to on dziękuje Bogu, że prawo ducha jest większe niż prawo grzechu, które jest w jego duszy ciała. I nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Prawda? Także tak wygląda sprawa z Chrystusem.